Nie w Atomicach, o których Stanisław Lempi są, tylko w Jądrowicach na ziemi kujawskiej. Otworzyliśmy dzisiaj piękny, nowy budynek dillera Johnego Dira w Polsce. A ja rozmawiam z panem prezesem zarządu Robertem Kubackim. Panie prezesie, jak to jest? Kryzys na całym świecie, a firma otwiera nowy, piękny budynek. Czy kryzys nie tyka branży rolniczej? I Jak Jaka jest Państwa recepta na to, żeby przetrwać te ciężkie czasy i jeszcze się rozwijać? Powiem może trochę przewrotnie. Czasy oczywiście są trudne, ale ten, który się dobrze przygotuje na te czasy, na pewno przetrwa je bardzo dobrze. Tak? Rolnictwo w ogóle w Polsce rozwija się bardzo fajnie. Widać, że idziemy do przodu, dążymy za krajami zachodnimi. Polskie rolnictwo po wejściu do Unii Europejskiej bardzo dużo zyskało. Także tutaj rolnicy powymieniali sprzęt na programy unijne, które wcześniej funkcjonowały. Ten rok, kolejny rok, 2014, był stagnacja na rynku sprzedaży maszyn rolniczych. No właśnie, ale znać od 2013 mówiliśmy już, że skończyły się programy, że będzie stagnacja i od 2014 być może zacznie dziać się coś lepszego. Te programy, one zostały ogłoszone, ale tak naprawdę realizacja tych programów rozpocznie się dopiero od roku 2015. Także na, na przyszły rok na pewno trzeba bardzo mocno postawić na serwis na sprzedaż części zamiennych, bo to pozwoli firmom taka jak nasza rozwijać się i iść do przodu. Czyli to są takie dwa lata na przeczekanie troszeczkę? Może nie zupełnie tak, bo rolnicy wymieniają sprzęt na programy unijne, ale nie tylko. tak. Duże gospodarstwa sprzęt rolniczy traktują jak, jako środki do produkcji tak? i one muszą być zawsze w doskonałym stanie technicznym. Rolnicy dostrzegają, że nowe maszyny pozwalają zaoszczędzić. Z jednej strony paliwo, z drugiej strony środki do produkcji rolnej, a to bardzo ważne przy wysokich cenach. Także są skłonni również wymieniać sprzęt bez, bez programów unijnych. Typowym naszym czytelnikiem jest nie bardzo duży, ale średni rolnik, taki około 50 hektarów i tacy rolnicy chyba mają najciężej. Różne firmy zajmujące się produkcją, sprzedażą, um, przygotowują szereg udogodnień dla takich rolników trochę mniej majętnych, aby jednak mogli sobie pozwolić na sfinansowanie zakupu nowej maszyny, chociażby finansowanie fabryczne. Czy Państwo macie również tego typu mechanizmy? Ja, oczywiście, że mamy tego typu mechanizmy. Bardzo szeroko umożliwiamy tutaj na miejscu zakup maszyn przez finansowanie fabryczne John Deere Finance. Tutaj mówimy o zakupach większych maszyn. Również na punkcie dostępne są zakupy w kredycie ratalnym. To są bardzo, bardzo tanie formy finansowania. Jesteśmy przygotowani na sfinansowanie wszelkiego rodzaju zakupów, nawet usług serwisowych u nas na punkcie. A powiedzmy jeszcze na koniec o samym budynku. Budynek jest duży i na pewno kosztował dużo pieniędzy. Co tutaj w środku znajdziemy? W środku przede wszystkim znajdziemy kalę sprzedaży. Ona jest celowo duża, żebyśmy mogli zaprezentować ofertę maszyn również w środku. Tak? No właśnie, Komfortowe. przestronna, ładnie oświetlona, tak. w sposób naturalny. Zależało nam, żeby to zrobić w komfortowych warunkach. Rolnicy oczekują coraz więcej takiego zachowania, coraz więcej oczekują od firm taka jak nasza. Tak? Można spokojnie przyjść, napić się kawy, porozmawiać, spędzić czas w miłej atmosferze, obejrzeć maszyny, porozmawiać z doradcami. Także to było naszym celem, żeby ta hala sprzedaży była takim miejscem spotkań tutaj dla rolników. Tym bardziej, że ten punkt dzielimy wspólnie z Ampol Merol, więc liczymy, że rolnik przyjdąc do nas... No będzie mógł porozmawiać i będzie mógł kupić wszystko to, co czego potrzebuje w swojej gospodarstwie rolnej. A część serwisowa? Powiem tak, my stawiamy na profesjonalnych mechaników, bardzo dużo poświęcamy czasu i pieniędzy na szkolenia, po to, żeby nasi mechanicy byli profesjonalnie wyszkoleni, a to pozwala rolnikowi zaoszczędzić pieniążki, tak? bo z dużą dozą prawdopodobieństwa rolnik przychodząc do nas ma od razu wykryty problem, tak? co z jego maszyną jest nie tak i my jesteśmy w stanie ją naprawić a nie, tak jak to bywa często w małych, nieautoryzowanych serwisach, wymienimy może to, może tamto, a niekoniecznie... A się uda. Tak, a się uda, dokładnie. Rolnik przyjeżdża do Państwa naprawiać, a macie też różnie. Państwo taki Mamy, system, że wyjeżdżacie do rolnika? Tak, dzieje się to różnie. Duże naprawy dokonywane są często na serwisie, bo to jest wygodnie, bo tu jest sprzęt, jest to po prostu zrobić łatwiej i szybciej, tak? Wówczas sprzęt jakby odbieramy od rolnika, ale oczywiście mamy też samochody serwisowe, które y, dojeżdżają na zlecenie w, w gospodarstwie naprawy rolnym też wykonują. Czyli w awaryjnej sytuacji typu trwają żniwa, tak? Oczywiście. Jest sam środek sezonu, a tu nagle Bach jakaś część. Jeżeli jest środek sezonu, to tutaj firma pełni dyżury nawet 24 godzinne, czyli teoretycznie jeżeli coś się stanie w nocy, bo czasami w nocy prace polowe również trwają, to. To jak najbardziej jesteśmy tutaj na straży i w gotowości, żeby pomóc. Czego Państwu należałoby życzyć z okazji otwarcia nowej siedziby? Ja myślę, że zrównoważonego rozwoju. Tak? Chcielibyśmy, żeby rolnicy nas odwiedzali, żebyśmy coraz bardziej nawiązywali z nimi współpracę. Chcemy dla nich być pewnym partnerem. Nie zależy nam na takim chwilowym zysku. Zależy nam na takim zrównoważonym rozwoju. Tego redakcji raportu rolnego Panu życzy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.